Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma druga, ścieżka pierwsza. Dziki, władca zagubionego na krańcach świata ludu, potrafił tak rozmawiać z ludźmi stanowiącymi elitę intelektualną, że uznali go za swego, bronili go i pomagali, służąc nieprzeczuwalnym dla nich, ale zaplanowanym przez niego celom. Czyż to nie niezwykłe, a jakże intryguje owa niezbadana tajemnica celów Bolesława? O co walczył, do czego dążył? Czy do własnej osobistej sławy rycerskiej i potęgi, czy też do umocnienia państwa stworzonego przez jego przodków, utrzymania jego odrębności i indywidualności? Czy chciał, jak sądzą niektórzy, być współpracownikiem Otona III w budowie Imperium Christianum, wspólnoty braterskiej wszystkich ludów chrześcijańskich, niosącej pokój wewnętrzny i ekspansję na kraje pogan i muzułmanów. Czy dążył do zjednoczenia pod swym berłem wszystkich Słowian zachodnich dla ocalenia ich przed grożącą ekspansją niemiecką, jak chcą inni, widząc w opanowaniu przez chrobrego Miśni i Czech krok do tego celu? Nieprzypadkowo zataczali historycy tak szerokie horyzonty, myślą Bolesława. Wielkie czyny domagają się uzasadnienia przez wielkie zamierzenia. Łatwo wybaczano mu bezwzględność. Wygnał kolejno dwie żony, nie troszcząc się o kanoniczne prawo małżeńskie. Skrzywdził pierworodnego syna, pozbawiając go dziedzictwa i każąc mu być eremitą we Włoszech. Haniebnie potraktował czeskiego brata wujecznego i imiennika Bolesława Rudego, który niczego nie podejrzewając przybył na spotkanie do Krakowa, aby wymienić poglądy na problemy międzynarodowe interesujące obie strony. Oślepiony, długie lata spędził czeski książę w więzieniu. Można do tego dodać spustoszenie i rabunek, jakie szerzyli wojowie chrobrego tam, dokąd ich posłano. Płonęły grody i wsie, grabiono mienie, nie szczędząc nawet kościołów, pędzono tłumy brańców. W Kijowie zwycięski Bolesław uczynił swoją nałożnicą siostrę księcia ruskiego Przecławę, o której rękę poprzednio bezskutecznie się starał, a polski kronikarz, choć duchowny, uznał to za tytuł do chwały swego władcy. Taka była epoka, powiedzą na to wszystko historycy, a Chrobry był jej nieodrodnym synem. Tak go nauczono i tak postępowali wszyscy współcześni władcy, nie wyłączając później wyniesionych na ołtarze. Świętego Stefana Węgierskiego i świętego Włodzimierza Ruskiego. Brutalność raziła tylko piękno duchów w rodzaju świętego Wojciecha. Nic też dziwnego, że czeski święty Nigdzie nie mógł zagrzeć miejsca, a dla współczesnych okazał się pożyteczniejszy po śmierci niż ze życia. Urodzony w 966 lub 967 roku syn Mieszka I i dobrawki czeskiej przeszedł twardą szkołę. Ojcowskie zwycięstwo pod cedynią odczuł jako mały chłopiec na własnej skórze. Mieszko musiał go dostarczyć na dwór cesarski jako zakładnika swojej wierności. Ponieważ wierność ta nie była zbyt mocna, więc i los zakładnika stał pod znakiem zapytania. Tuż po postrzyżynach wysłał więc ojciec do Rzymu włosy chłopca, oddając go tym samym pod opiekę papieża. Nic nie wiemy o pobycie Bolesława na dworze cesarskim, a pobyt to bardzo ważny, bo tam nauczył się przyszły władca arkanów wielkiej polityki. Tam zetknął się z najwybitniejszymi przedstawicielami niemieckiej arystokracji i kleru. Wśród bawiących na dworze rówieśników nawiązał przyjaźnie, które później owocowały. Miał możność rozmawiać z uczonymi, a fakt, że swemu następcy zapewnił niemałe wykształcenie świadczy, że potrafił docenić znaczenie wiedzy, a zwłaszcza nauki czytania i pisania. Utarł się pogląd, że Chrobry był analfabetą. Ale właściwie dlaczego miałby to być pogląd słuszny? Po powrocie do domu zastał sytuację zmienioną. Matka nie żyła. Ojciec w objęciach młodej żony, wyciągniętej z klasztoru eks-mniszki, zamyślał o zapewnieniu dziedzictwa jej potomstwu. Niebawem doczekał się Bolesław aż trzech braci. W tym stanie spraw mogło dojść do konfliktu między ojcem a synem. Henryk Łowmiański domyśla się ostatnio, że Chrobry znalazł się wówczas na dworze praskim u wuja Bolesława Pobożnego. Książę czeski uważał go za instrument do szachowania wrogiej wówczas Czechom polityki Mieszka. Dwa pierwsze małżeństwa Bolesława z margrabianką miśnieńską i księżniczką węgierską miałyby więc związek z polityką Czech, a nie Polski. Czy doszło do pogodzenia Bolesława z ojcem? Nie wiadomo na pewno. Raczej jednak był on już z powrotem w kraju w chwili śmierci Mieszka w 992 roku. Był w nim wystarczająco długo, aby zjednać sobie wśród możnych silne stronnictwo, które poparło go przeciw młodszym braciom. Przesilenie trwało krótko. W tym samym roku księżna wdowa Oda i jej małoletni synowie Mieszko, Lambert i Świętopełk znaleźli się w Niemczech, a Bolesław dzięki koneksjom na dworze cesarskim zapobiegł jakimkolwiek interwencjom w interesie wygnańców. Przywódcy możnowładczej opozycji Przybywu i Odolan pierwsi znani Polacy, nie książęta, zostali oślepieni. Dalszy okres działalności Chrobrego upływa w kręgu od Tona III, którego nazywano Dziwem Świata. Egzeltowany młodzieniec o niezwykłym na owe czasy wykształceniu, pod wpływem otoczenia, w którym szczególną rolę odgrywał uczony Gerbert z Aurillac, wyniesiony przez cesarza na tron papieski jako Sylwester II, zamierzał wskrzesić świetność Złotego Rzymu, jako ośrodka uniwersalnego państwa chrześcijańskiego, złożonego z szeregu równoprawnych członów. Jako syn Greczynki, zabiegający w dodatku o rękę księżniczki bizantyjskiej. Odtąd miał nadzieję wciągnąć do tego zespołu również nowy Rzym, Konstantynopol. Plany Otona były skazane od początku na niepowodzenie. Brak im było poparcia we Włoszech, gdzie cesarz trzymał się tylko dzięki rycerstwu niemieckiemu. To zaś sarkało na zepchnięcie Niemiec na dalszy plan w projektowanej monarchii uniwersalnej. Nie wiemy, co Chrobry sądził o tych planach. W każdym razie Otton uważał go za jednego z najbliższych współpracowników, czego dowiódł na zjeździe w Gnieźnie w tysiącznym roku. Prawdopodobnie Bolesław towarzyszył mu w Akwizgranie, gdy Otton kazał otworzyć grób wielkiego poprzednika Karola Wielkiego. Osobisty kontakt z ciałem otaczanego czcią i legendą monarchy miał dać mistyczną moc jego kontynuatorowi. Nawet jeśli nie jest prawdą wzmianka o podarowaniu Bolesławowi tronu Karola, pochodząca z późnej interpolacji, to sam widok cesarskiego młodzieńca, przebierającego zbutwiały zewłok w czyste szaty i obcinającego mu paznokcie, musiał być niezapomniany. Coś z tych przeżyć musiało utkwić w duszy Bolesława, skoro wnuka swego Kazimierza ochrzci potem cesarskim imieniem Karola. Na razie uzyskał zwolnienie z obowiązku płacenia trybutu. Pełną władzę nad nowo utworzoną odrębną polską prowincją kościelną z ośrodkiem w Gnieźnie, pięknie brzmiące rzymsko-bizantyjskie tytuły, a może i obietnice korony królewskiej. Odtąd był ojcem chrzestnym trzeciego syna Bolesława, który też otrzymał imię cesarza, a siostrzenica Ottona miała poślubić dziedzica Bolesławowego Mieszka. Tak Piastowie wchodzili w grono rodziny cesarskiej, a jeszcze ojciec Bolesława nie śmiał siedzieć w obecności niemieckiego Margrafa. Cokolwiek chrobry sądził o planach Ottona, nie został zaskoczony jego katastrofą. Postępowanie jego w latach 1200 dowodzi, że miał na tę ewentualność gotowy plan działania. Licząc na dłuższe konflikty wewnętrzne w Niemczech, postanowił wykorzystać je do rozszerzenia granic i podporządkowania nowych terenów. W roku 1002 opanował Miśnie, ale nie zdołał jej utrzymać, ponieważ nowy król niemiecki Henryk II niespodziewanie szybko uporał się z rywalami. Zdołał jednak uzyskać odeń w Lenno Milsko i Łużyce, a w Miśni osadzić zaprzyjaźnionego szwagra Guncelina. Wkrótce potem, w 1003 roku, powziął Bolesław plan opanowania tronu czeskiego. Jego czeski imiennik Bolesław Rudy, krwawo rozprawiający się z tamtejszą opozycją i z młodszymi braćmi, stracił wszelki autorytet. Kiedy Chrobry zwabił go do Krakowa, by go oślepić i uwięzić, był już pewien poparcia znacznej grupy możnowładztwa czeskiego i morawskiego. Nie był w Czechach kimś obcym. Był po kądzieli wnukiem znakomitego księcia czeskiego Bolesława Srogiego, a prawdopodobnie spędził w Pradze pewien czas na dworze wuja. Nie dziwi nas więc twierdzenie niemieckiego, niechętnego chrobremu, kronikarza Titmara, że gdy Bolesław pospieszył do Pragi, jej mieszkańcy, radujący się zawsze z nowego panowania, wprowadzili go tutaj i obwołali jednomyślnie swoim władcą. Był to ważny moment w karierze politycznej chrobrego, Właściwie jej punkt szczytowy. Stawał się uznanym władcą dwóch największych państw zachodniosłowiańskich, a nadto był panem Milska i Łużyc i miał silne wpływy w Miśni. Henryk II był gotów uznać istniejącą sytuację, żądając tylko uznania lennej podległości Czech królestwu niemieckiemu, a więc stanu, w jakim Czechy znajdowały się od pół wieku. A jednak Bolesław odmówił tym żądaniom, decydując się na wojnę. Wiele farby drukarskiej poświęcono temu momentowi. Sławiono Bolesława, że dążył do pełnej suwerenności zarówno Czech jak i Polski, transponując na wiek XI XIX-wieczne idee walki o niepodległość. Za Titmarem przypuszczali inni, że powodzenie zawróciło mu w głowie. Rzeczywistość historyczna była inna, a decyzja wynikała z dokładnej analizy sytuacji. Chrobry nie żałowałby Henrykowi hołdów z Czech, tak jak nie wahał się go złożyć z Milska i Łużyc, formalna podległość cesarzowi go nie raziła, ale wiedział, że dla władców Niemiec powstanie potężnego imperium słowiańskiego na jego wschodniej granicy jest niedostrawienia. do strawienia. Z chwilą jego umocnienia cała władza Niemiec na wschód od Łaby i Soławy stawała pod znakiem zapytania. Chrobry wiedział, że ze strony Henryka jest to tylko chwilowe ustępstwo, mające mu dać nieco czasu na umocnienie się na tronie. Właśnie dlatego nie myślał czekać z założonymi rękoma i postanowił sprowokować wojnę. Liczył na to, że nowy król, chorowity, kulawy Świętoszek, mający niewielką popularność wśród możnych nie tylko saskich czy lotaryńskich, ale nawet bawarskich, przegra w walce z opozycją i postanowił włączyć się do tej walki, aby przyspieszyć katastrofę Henryka i współdecydować o tym, kto będzie jego następcą. Bunt zaskoczył Henryka. Wybuchł w jego dawnym księstwie bawarskim, gdzie jego pozycja zdawałoby się powinna być silna. Na jego czele stali Henryk Margrabia Schweinfurtu z braćmi i rodzony brat Henryka Bruno. Buntownicy otrzymali posiłki Bolesława, ale słowiański władca zlekceważył pozornie słabego przeciwnika. Henryk rozgromił buntowników, którzy częścią uciekli do Bolesława, częścią skapitulowali. W następnym, 1004 roku, wkroczył do Czech prowadząc ze sobą Jaromira i Oldrzycha, braci uwięzionego Bolesława Rudego. Rządy polskie w Czechach nie wzbudziły sympatii do Chrobrego. Musiały być traktowane jako obca okupacja, skoro wkroczenie króla niemieckiego stało się sygnałem do powstania. Na dźwięk dzwonów z Wyszehradu mieszkańcy Pragi uderzyli na polską załogę i sam Bolesław ledwie uszedł z życiem. Tylko Morawianie Niechętnie znoszący podporządkowanie Pradze, pozostali mu wierni. Katastrofa była pełna. Henryk opanował Milsko i Łużyce. W tym samym czasie zbuntowali się przeciw Bolesławowi mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Największe tamtejsze miasto, Wolin, weszło w przymierze z Niemcami, a biskup kołobrzeski z ramienia Chrobrego, Reinbern, musiał opuścić swą diecezję, w której zapanował kult pogański. W 1005 roku Henryk II, posiłkowany przez Czechów i Wieletów, stanął pod Poznaniem. Pokój tam zawarty uważa się za sukces polski. Bolesław nie dał się złamać, a Henryk nie wykorzystał swych zwycięstw, w niemałym stopniu skrępowany w swych poczynaniach przez przyjaciół chrobrego w swym własnym otoczeniu. Był to chwilowy kompromis, bo i Bolesław nie chciał zrezygnować ze swych zdobyczy. Zmagania trwały więc dalej – Bolesław wykorzystywał nadal swoje wpływy wśród opozycji niemieckiej, próbował pozyskać księcia czeskiego Oldrzycha, szukał kontaktów z Arduinem, głównym przeciwnikiem Henryka we Włoszech. Henryk natomiast, odkładając na bok skrupuły religijne, współdziałał ze zwalczającymi Polskę pogańskimi wieletami. Nawiązał też kontakty ze wschodnim sąsiadem Polski, Rusią Kijowską, po raz pierwszy montując zgubne dla Polski przymierze niemiecko-ruskie. Mitem stworzonym dopiero przez XIX-wiecznych słowianofilów jest istnienie we wczesnym średniowieczu poczucia słowiańskiej wspólnoty interesów. Przeciwnie, cała zachodnia słowiańszczyzna znajdowała się w stadium rywalizacji różnych tworów politycznych, pogłębianej przez walkę nowych chrześcijańskich dynastii z opierającym się gwałtownie pogaństwem, znajdującym oparcie w silnym jeszcze związku Wieletów, Rywalizacja piastów i przemyślidów, usiłujących wzajemnie zniszczyć rywala w walce o hegemonię na tym obszarze, była umiejętnie wygrywana zarówno przez Henryka II, jak i jego następców. Intrygi dyplomatyczne przerywane były wyprawami wojennymi, które jednak nie doprowadziły do rozstrzygnięcia, pustoszyły tylko tereny Śląska, Miśni i Saksonii. Pokój merseburski z 1013 roku który miał doprowadzić do trwałego uspokojenia i przywracał Bolesławowi Milsko i Łużyce, nie przetrwał nawet roku. Wobec tego Henryk, od 1014 roku uwieńczony koroną cesarską, podjął jeszcze dwie wyprawy na Polskę w 1015 i 1017 roku. Żadna z nich nie zdołała przełamać oporu młodego państwa polskiego. Obie przyniosły najeźdźcom wielkie straty. W znacznym jednak stopniu zadecydował o tym fakt, że książęta Ruscy zajęci sprawami wewnętrznymi nie mogli w tym samym czasie uderzyć na Polskę. Los tej ostatniej wisiał nieomal na włosku. Cesarz Henryk zrezygnował więc z pognębienia polskiego księcia. Pokój w Budziszynie w początku 1018 roku zakończył serię wojen polsko-niemieckich zostawiając przy Polsce Milsko i Łużyce. Zaraz potem zwrócił się Bolesław przeciw drugiemu przeciwnikowi, Jarosławowi Ruskiemu. Zniechęcony do tego sprzymierzeńca cesarz udzielił nawet chrobremu posiłków wojskowych w postaci trzystu rycerzy. Pięciuset przysłał Stefan Węgierski. Z ich pomocą odniósł Bolesław nad Bugiem swe najbardziej spektakularne zwycięstwo. Pobity Jarosław nie oparł się aż w Nowogrodzie, a Kijów wpadł w ręce zwycięzcy. Na tronie kijowskim zasiadł Świętopełk, zięć chrobrego. Podobnie jak dawniej w Pradze, tak i teraz w Kijowie prowadził Bolesław krótkowzroczną politykę opartą na zorganizowanej i żywiołowej grabieży. Niebawem musiał uchodzić przed rosnącą falą oporu miejscowej ludności, zostawiając swego poplecznika na łasce losu. Wyprawa kijowska i zajęcie grodów czerwieńskich pogłębiły błahe początkowo antagonizmy Polsko-Ruskie. Ostatnie dwa lata rządów Robrego są mało znane. Opromienia je Koronacja Królewska 1025 roku, po raz pierwszy stawiająca władcę Polski w rzędzie głównych monarchów Europy. Dla jej dokonania musiał Bolesław wyczekiwać śmierci swego głównego przeciwnika Henryka II i nowych wewnętrznych konfliktów w Niemczech. Koronacja musiała podrażnić nowego władcę Niemiec Konrada II, i nowy konflikt był tylko kwestią czasu. W kraju wyznaczenie Mieszka drugiego, ulubionego syna chrobrego na przyszłego króla, władcę całego państwa, musiało wzbudzić buntownicze uczucia wśród braci następcy tronu. Kraj z trudem dźwigał ogromny ciężar wojennych przedsięwzięć Bolesława, utrzymania wielkich stałych drużyn, rosnącego dworu, kosztów wielkiej polityki. Są ślady, że już za czasów Bolesława rozpoczęły się ludowe rozruchy, łączące się z hasłami nawrotu do starej religii. Bolesław twardą ręką narzucił chrześcijaństwo, chwalony za to piórami obcych biskupów, ale zapewne coraz bardziej nienawidzony przez swych poddanych. Za nieprzestrzeganie postu karał wybijaniem zębów, a okrutną i hańbiącą karę, jakiej podlegali cudzołożnicy, dokładnie opisał w swej kronice Titmar. Wprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce jest dokładnie czytelne w wykopaliskach archeologicznych. Raptownie kończą się z X wiekiem groby ciałopalne, a zaczynają szkieletowe oczywisty dowód przestrzegania książęcego zakazu palenia zwłok. Wyobraźmy sobie jednak stan umysłów ówczesnych przeciętnych Polaków do których nie docierała dworska ideologia, którzy nie włączyli się jeszcze w życie społeczności chrześcijańskiej, a właściwie jej nie znali, skoro kościoły budowano dopiero po głównych grodach, zaś kadr polskiego duchowieństwa brakło. Zakaz jedzenia mięsa czy ograniczenia życia seksualnego były dla nich objawem bezmyślnego despotyzmu, zaś zakaz palenia zwłok stwarzał różne problemy powodujące trwożne nastroje. Wszak spalenie ciała umożliwiało duszy przeniesienie się na tamten świat. Zakopanie tego ciała natomiast mogło prowadzić do odrodzenia się nieboszczyka w formie żywego trupa, upiora prześladującego żywych. Także sens dalekich wypraw i wojen, przynoszących korzyść jedynie możnym i drużynie, obcy był szerszym kręgom ludności Polski. Wystarczyło więc osłabienie aparatu państwowego i powstanie rozbieżności wśród grupy rządzącej, aby ta ludność otwarcie wystąpiła przeciw władzom. Nie dziwmy się więc, że współcześni mogli mieć niejakie trudności w docenieniu wielkości postaci Bolesława Chrobrego i patrzyli na jego poczynania innymi oczyma niż późniejsi historycy, którym z kolei blask sławnych czynów wielkiego króla nie pozwalał dostrzec realiów życia w jego epoce. Jeżeli mamy lapidarnie ocenić Bolesława z perspektywy dziesięciu prawie wieków, to musimy stwierdzić, że jego wielka polityka, nie licząca się z możliwościami państwa i jego ludności, przyczyniła się, a nawet spowodowała, katastrofę lat 30. XI wieku. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że bez szerokich horyzontów i ambicji Bolesława, uboższa i mniej dumna byłaby tradycja historyczna, formująca zwolna oblicze rodzącego się narodu polskiego. Uboższe byłyby wzory stawiane przez tę tradycję kolejnym pokoleniom Polaków, od rówieśników galla anonima poczynając. Benedykt Zientara, Mieszko II Od początku panowania okazał się człowiekiem gnuśnego charakteru, tępego umysłu, niezgrabny, w radach nierozsądny, w działaniu słaby, mało zdatny do spraw większej wagi. Tak scharakteryzował Jan Długosz, Mieszka drugiego, drugiego koronowanego władcę Polski, dodając, że nieudolność króla była przyczyną klęsk kraju. Nie tylko bowiem sam nie chciał zmądrzeć, ale i nie szanował ludzi rozumnych. Opinie tę przejął Długosz od swych poprzedników, kronikarzy XIII wieku, którzy szukając przyczyn upadku Polski po śmierci Bolesława Chrobrego, poszli najprostszą drogą i zrzucili odpowiedzialność na jego następcę. Tymczasem znacznie bliższy czasom Mieszka drugiego Gal Anonim patrzył na tego króla przychylniej. Ten zaś Mieszko był zacnym rycerzem, wiele też dokonał dzieł rycerskich, których wyliczanie za długo by trwało. Znający Mieszka osobiście kronikarz niemiecki Titmar z Meresburga, opisując wojny polsko-niemieckie z czasów Bolesława Chrobrego, wkłada Mieszkowi w usta piękną odpowiedź na żądanie kapitulacji przyniesione przez posłów niemieckich. Aż do przybycia mego ojca jestem zdecydowany bronić wedle sił mojej ojczyzny, po którą wyciągacie rękę. Prawdziwy zaś panegiryk stanowi list księżnej lotaryńskiej Matyldy do Mieszka, z którego dowiadujemy się o nieprzeciętnym wykształceniu i zainteresowaniach tego króla. Opinia historyków jest też podzielona. Od czasów Długosza nosił Mieszko II w historiografii przydomek Gnuśny – w roku 1876 jednak Anatol Lewicki ogłosił monografię jego panowania, która walnie przyczyniła się do rehabilitacji nieszczęśliwego monarchy. Historyk Przemyski zanalizował trudności zewnętrzne i wewnętrzne, w których przyszło działać Mieszkowi i doszedł do wniosku, że w podobnej sytuacji nawet Wielki Bolesław poniósłby klęskę. Lewicki podkreślił energię Mieszka i fakt, że do końca życia nie tylko nie pogodził się z klęską, ale zdołał odrobić znaczną część strat. Argumenty Lewickiego na ogół zostały uznane przez badaczy za przekonywające, ale raz po raz padają, zwłaszcza w ostatnich latach zdania, oskarżające Mieszka o przyczynienie się do katastrofy. Danuta Borawska zwróciła też uwagę na niesnaski w rodzinie królewskiej, których sam Mieszko w niemałym stopniu był przyczyną. Kiedy bliżej rozglądamy się w koneksjach rodzinnych Mieszka II, nasuwa się nam myśl, że w nich właśnie tkwi zarówno blask jego panowania, jak i zarodek katastrofy. Mieszko był synem Bolesława Chrobrego i wychowywał się pod jego bezwzględnym autorytetem, przyzwyczajony do posłuszeństwa wobec monarchy, który był dla nie tylko ojcem, ale i niedościgłym wzorem. Takie podejście czyniło z Mieszka godnego zaufania wykonawcy ojcowskich poleceń, a więc niezwykle cennego współpracownika w powikłanych kolejach polityki Chrobrego. Spowodowało także jednak pewien brak samodzielności. Za życia Chrobrego Mieszko nie przedsiębrał niczego bez wskazówek ojca, a po jego śmierci kontynuował ojcowską politykę, mimo iż zmienione warunki jej nie sprzyjały. Trzeba jednak dodać, że wydarzenia zmusiły go z czasem do znacznej elastyczności. Mieszko był więc ukochanym synem Chrobrego, przeznaczonym do korony. Był też jednak ukochanym synem Emnildy, trzeciej żony Bolesława, w której Chrobry znalazł wreszcie właściwą towarzyszkę życia. Właśnie te szczególne fawory rodziców miały Mieszkowi przynieść nie tylko koronę i panowanie, lecz także katastrofę w perspektywie. Urodzony około roku 990, jako najstarszy syn z trzeciego małżeństwa Chrobrego, Miał bowiem starszego brata Bezpryma, syna drugiej żony Bolesława, nieznanej z imienia księżniczki węgierskiej. Bezprym miał być początkowo dziedzicem Chrobrego, ale wpływ Emnildy na męża usunął go z drogi ukochanego Mieszka. Bezprym, wysłany do Włoch, miał zostać mnichem, aby nic nie zagrażało sukcesji Mieszkowej. Podejrzewano i samego Mieszka o śluby zakonne, a to ze względu na jego niezwykłe zamiłowanie do ksiąg, zainteresowanie liturgią, znajomość łaciny i greki. Nie ma jednak potrzeby takich wyjaśnień. Trzeba ich się raczej domyślać w ambicjach ojca, któremu znajomość z Ottonem III i jego otoczeniem otworzyła szerokie horyzonty. Wykształcenie samego Ottona, jego historyczne i teologiczne zainteresowania znajdowały naśladownictwo w rodzinie cesarskiej – a Mieszko miał do niej wejść jako mąż siostrzenicy Ottona. Odpowiednie porozumienie nastąpiło zapewne już na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 roku. Zainteresowanie Bolesława i jego syna Greką skłonni są niektórzy historycy wiązać z rywalizacją na terenie Polski obrządków łacińskiego i grecko-słowiańskiego. Nie ma jednak przekonywających śladów istnienia takiej rywalizacji – są natomiast świadectwa, że swe stosunki polityczne z Cesarstwem Zachodu, opanowanym przez władców Niemiec, pragnął Chrobry uzupełnić nawiązaniem bardziej ożywionych kontaktów z Bizantyjskim Cesarstwem Wschodu. W 1018 roku wysłał z Kijowa poselstwo do konstantynopolitańskiego cesarza Bazylego II. Gdyby te kontakty dalej się rozwijały, znajomość Greki i różnic liturgicznych między kościołem łacińskim a greckim nie byłaby bez znaczenia w grze politycznej. Wejście Mieszka do rodziny cesarskiej uległo na razie odroczeniu. Po śmierci Ottona III wybuchła seria wojen polsko-niemieckich, podczas których Mieszko wprawiał się u boku ojca w arkanach polityki, dyplomacji i sztuki wojennej. W 1013 roku po raz pierwszy powierzono mu samodzielną misję. W lutym tego roku przeprowadził z królem Henrykiem II wstępne rokowania pokojowe w Magdeburgu, gdzie, jak ostatnio wyjaśnił Tadeusz Grudziński, przyjął w Lenno, Milsko i Łużyce, przekazane następnie księciu polskiemu. Podczas zjazdu Bolesława z Henrykiem w maju tegoż roku w Merseburgu doszły do skutku zapowiadane zaślubiny Mieszka z siostrzenicą Otona III, Rychezą, córką Palatyna Renu, Ezona i siostry cesarskiej Matyldy. Pozwoliły one zacieśnić kontakty dworu polskiego z niechętnymi nowemu władcy Niemiec kołami arystokracji. Dyplomatyczne misje powierzone Mieszkowi przez ojca kryły w sobie niemałe niebezpieczeństwa. W 1014 roku, kiedy Henryk II wyruszył do Włoch po cesarską koronę, Mieszko podążył do Pragi, by w tajemnicy przedłożyć czeskiemu księciu Udalrykowi, Odrzychowi, propozycję sojuszu antyniemieckiego. Jednak książę czeski nie tylko odmówił, ale uwięził Mieszka aby go potem wydać cesarzowi, zresztą po długich przetargach. Henryk radby zatrzymać młodego księcia jako zakładnika wątpliwej lojalności ojca, ale nacisk przyjaciół Bolesława, czy też ludzi przezeń przekupionych, jak chce kronikarz Titmar, na cesarza był tak silny, że Mieszko został uwolniony i odesłany ojcu. Obawy cesarza były słuszne, bo w 1015 roku wybuchła nowa wojna. Mieszko osłaniał przed nieprzyjacielem przeprawę przez Odrę, pod Krosnem opór jego został jednak przełamany mimo poważnych strat, jakie przy tym poniosła armia niemiecka. Wkrótce jednak szala przechyliła się na korzyść Bolesława, który zniszczył znaczną część sił nieprzyjacielskich i zmusił cesarza do odwrotu. Mieszko dowodził pościgiem i dotarł wkrótce do Miśni, którą spustoszył. Przybór wody na łabie zmusił go do zaniechania szturmu stolicy monarchii miśnieńskiej. W dwa lata później znowu widzimy Mieszka na czele samodzielnej grupy wojska. Dowodził dywersyjnym najazdem na Czechy, który miał skłonić księcia czeskiego do opuszczenia podjętej wówczas generalnej wyprawy cesarskiej na Polskę. 17 czerwca 1025 roku zmarł Bolesław Chrobry. Mieszko II zasiadł wnet na tronie i wraz z żoną został ukoronowany. Wywołało to różne echa. Kolejne koronacje Chrobrego i jego syna wiązały się z przesileniem w Niemczech, gdzie do władzy doszła właśnie nowa dynastia. Mimo pokrewieństwa z żoną Mieszka, nowy król niemiecki Konrad II wrogo przyjął polską manifestację niezależności, a związani z nim kronikarze pisali o uzurpacji nadętego pychą buntownika. Poczet królów i książąt polskich. Taśma druga, koniec pierwszej ścieżki.